Rozpocznijmy nasze nabożeństwo, czytając fragment psalmu 36. To taki psalm, który pokazuje kontrast między życiem ludzi, którzy żyją bez Boga, których Pismo nazywa bezbożnymi. Ludzi, którzy niekoniecznie nie wierzą w Boga. Ludźmi, którzy może nawet deklarują jakąś religijną przynależność. Ale żyją bez Boga. W ich sercach nie ma ufności ku Bogu. W ich sercach nie ma polegania na Bogu. Żyją tak, jakby Boga nie było. Poza tymi momentami, kiedy wyrażają swoją religijność w jakiejś obecności, w miejscach kultu, czy też w jakichś pobożnych religijnych słowach, czy gestach. I ten psalm mówi o tym, jak wygląda życie takich ludzi. Pierwszy, drugi... Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma Jego. Czytam z psalmu 36 dla tych, którzy nie usłyszeli na początku. Schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość Jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim. Staje na niedobrej drodze. Nie brzydzi się złem. Taki obraz ludzi bezbożnych maluje tutaj nam Dawid w tym psalmie. Ludzi, których serca są pełne niegodziwości, nieprawości, których myśli są złe, którzy nie boją się Boga, nie sądzą, że muszą stanąć przed Nim na sąd i zdać sprawę z każdej swej myśli, z każdego słowa i z każdego uczynku. Ludzi, którzy znajdują przyjemność w czynieniu zła, w krzywdzeniu innych, Ludzie, którzy ciągle myślą o tym, jak więcej dla siebie, bez względu na to, ile to będzie kosztowało innych. Ilu ludzi żyje w ten sposób? Których świat kręci się wokół nich samych. Oni sami są centrum swojego świata. Oni są swoimi bogami. Natomiast w dalszej części psalmista nie mówi o tym, jak wygląda życie sprawiedliwego, ale pokazuje, jak wygląda Bóg, którego bezbożni nie znają. Jaki jest ten Bóg, którego oni się nie boją i z którym nie chcą mieć nic do czynienia, o którym nie chcą myśleć, którego uważają, że nie potrzebują. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to myślę też, że nasze serca będą właściwie nastawione do ludzi bezbożnych. Czasami, kiedy patrzymy na bezbożność i głupotę i złotego świata, rodzi się w nas gniew i rodzi się w nas taka niechęć i rodzi się to pragnienie, żeby Bóg przyszedł ze swoim sądem. I z jednej strony jest to słuszne. Widzimy też, że w Bożym sercu są takie emocje i taka postawa. Z drugiej jednak strony, kiedy popatrzymy na to, czego oni nie mają, co oni tracą. Kiedy popatrzymy na to, jak przez swoją bezbożność uniemożliwiają sobie samym korzystanie z bogactwa, jakim jest Bóg i to, co Bóg daje. W naszych sercach powinno być współczucie. W naszych sercach powinno być... To pragnienie, żeby ich oczy zostały otwarte, żeby się upamiętali, żeby się nawrócili do Boga. Jak tutaj jechaliśmy na nabożeństwo, dzisiaj przedzieraliśmy się, bo to trudno inaczej nazwać, przez pielgrzymki i bazary przygotowane dla religijnych ludzi w tym mieście i z całych okolic się zeszli, żeby uczestniczyć w swoich religijnych obrzędach. I myślę, że od wielu, wielu lat jakoś w moim sercu nie było żadnej jakiejś takiej złości. Zawsze mnie to denerwowało, drażniło. Ale dzisiaj naprawdę jakoś tak patrzyłem na nich i modliłem się w sercu. Boże, zmiłuj się nad nimi. Daj, żeby ich serca do Ciebie się zwracały, żeby w tym wszystkim, co robią, żebyś Ty w jakiś sposób ich oświecił, uratował niektórych z nich chociaż. Jakże tragiczne jest życie ludzi, którzy nie znają Boga, dla których wszystko, co jest, to jest teraz, dzisiaj, tutaj, co jest tak słabe, tak ulotne, tak przemijające, tak niesatysfakcjonujące. Zobaczmy, jak Dawid zmienia nutę tego psalmu, kiedy zaczyna patrzeć na Boga, na Jego wspaniałość, na Jego dobroć, na to, kim On jest i co On robi. Panie, łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż do obłoków, sprawiedliwość Twoja jak góry Boże. Prawo Twoje, jak głębina niezmierna. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego, obfitością Bożego domu. A strumieniem rozkoszy swoich, Upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Widzicie, bracia, siostry, ten kontrast? Jest rozkosz tego świata, jest chwilowa przyjemność grzechu, jest jakaś satysfakcja w pustej religijności. To wszystko w jakiś sposób daje ludziom poczucie, że ich życie ma sens i jakąś wartość. Ale czy może się to równać z obfitością domu Bożego? Czy może to się równać ze światłem i prawdą i życiem, które Bóg daje tym, którzy się Go boją? Tym, którzy Go szczerze szukają? Tylko u Niego jest źródło życia i to życia prawdziwego, życia obfitego. I niechaj dobry Bóg dzisiaj pomoże każdemu z nas na tym miejscu rzeczywiście zwrócić się do Niego takim pragnącym sercem, takim oczekującym sercem, wierzącym sercem, aby to Jego bogactwo, aby ta Jego dobroć, aby ta Jego światłość wlała się i w nasze życie. Po to tutaj przychodzimy. Dobrze jest się spotkać, dobrze jest porozmawiać, dobrze jest... Po prostu być z innymi, którzy wierzą w Boga. Ale jeśli nie dotkniemy się Boga, jeśli dzisiaj nasycimy się tłustością, obfitością Jego domu, to to, co ludzie nam mogą dać, bardzo szybko uleci. To jest ulotne. Natomiast jeśli nakarmimy się u Jego stołu, jeśli Jego życie będzie w naszych sercach, to będziemy, jak tutaj napisano, upojeni Jego rozkoszą. I ci, którzy zasmakowali tej Bożej rozkoszy, już nie mają upodobania w rozkoszach tego świata. Jeśli posmakowaliśmy, że dobry jest Bóg, jeśli napiliśmy się z Jego źródła życia, to odróżniamy już to, co On daje od tego, co oferuje ten świat, co może na chwilę jest i słodkie, ale jakąś gorycz zostawia później. Przyjdźmy dzisiaj do naszego Boga. Niechaj będzie łaskawy nam. Niechaj nam błogosławi. I niechaj daje nam obficie ze swojej obfitości. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten dzień łaski. Dziękujemy za tę możliwość, by razem się spotkać przed Tobą. Razem, Panie, zgromadzić się w Twoim imieniu, aby Ciebie chwalić, Ciebie wywyższać. Dziękować Tobie za te błogosławieństwa i łaski, jakie na nas zlewasz. A też dzisiaj na nowo pić i jeść u Twojego stołu obfitego. Karmić się Tobą samym wpatrywać się w Twoją światłość, w której możemy zobaczyć to, co prawdziwie jest światłem. Sycić się, Panie, obfitością Twoją, tak aby nasze serca nie były puste, nie były napełnione jakąś głupotą, bezsensem, płycizną tego świata. Ale abyśmy, Panie, mieli w sobie ten strumień życia, który wytryskuje z nas ku żywotowi wiecznemu, Obyśmy byli pełni Twojej radości, pełni Twojego pokoju, pełni Twojej mocy, Twojej mądrości, Panie. To jest radość, której nic innego nam nie jest w stanie dać i nic się z tym nie może równać. Kiedy, Panie, jesteśmy blisko Ciebie i wiemy, że należymy do Ciebie i że Ty patrzysz na nas z probatą, że służymy Tobie i to się Tobie podoba, to jest Tobie miłe, u Ciebie mamy za to zapłatę kiedy w naszych sercach jest ten właściwy respekt i szacunek i bojaźń przed Tobą, Panie. Świadomość, że jesteś bliskim, kochającym Ojcem, a jednocześnie wielkim, świętym Bogiem, czystym, bez skazy, zmazy lub czegokolwiek w tym rodzaju, u którego nie ma ani nawet chwilowego zaćmienia, który jest wieczną doskonałością. Daj, Panie, abyśmy dzisiaj mogli zbliżyć się do Ciebie z wiarą, z ufnością, i doświadczać Twego błogosławieństwa, Twej łaski, Twej obfitości. Pomóż każdemu z nas, prosimy. Jeśli są pośród nas ci, którzy lubują się w grzechu, daj Panie łaskę pokuty, upamiętania, odwrócenia się, póki na to czas, póki trwa ten dzień łaski. Daj Panie tę świadomość, że masz coś daleko lepszego, daleko wspanialszego, od tego, co oferuje ten świat i grzech, prosimy, prosimy, byś dotykał naszych serc i działał pośród nas ku chwale Twego świętego imienia. Amen.